Tegoroczny festiwal w Jarocinie potrwa od 17 do 19 lipca. Będziemy na bieżąco śledzili wydarzenia festiwalowe i oczywiście zdawali Państwu z nich relacje. A w najbliższej ofensywie rozdamy karnety na te imprezę. Ofensywa jak zawsze w piątek o 22. Zapraszam, Piotr Stelmach. Polskie radioprogram Program trzeci, środa 24 czerwca 23.04, serwis trójki Wojciech Szymański, zapraszam. Nie będzie gwarantowanych pieniędzy dla mediów publicznych, Sejm przyjął poprawkę Senatu odbierającą środki radiu i telewizji. Poprawia się sytuacja powodziowa w południowych województwach kraju, niestety prognozy na najbliższe dni nie są dobre. W półfinale Piłkarskiego Pucharu Konfederacji spora niespodzianka, Amerykanie wygrali z Hiszpanią, szczegóły w serwisie sportowym. Ustawa medialna budziła emocje od miesięcy. Dziś te emocje sięgnęły zenitu. W Sejmie poddano pod głosowanie senackie poprawki wprowadzone do ustawy i doszło do sporej niespodzianki. Głosami Platformy zdecydowano, że w ustawie nie będzie minimalnej kwoty, jaką corocznie miałyby od państwa otrzymywać media publiczne. A taki zapis był w pierwotnej wersji ustawy przygotowanej wspólnie przez Platformę PSL i SLD. Nie można się zatem dziwić, że i w koalicji i w parlamencie znowu zgrzytnęło. O szczegółach Magda Trzas. Polskowska Szef Sojuszu Grzegorz Napieralski mówi krótko. Uwierzyliśmy, że to porozumienie będzie działało. Zostaliśmy oszukani. Bo to Platforma poparła poprawki senatorów, zmieniając tym samym wcześniej ustalony kształt ustawy medialnej. Wicemarszałek Sejmu Stefan Niesiołowski żałuje, ale przekonuje. Jest kryzys gwarancji finansowych, nie można więc dawać nikomu. Jednak no, sytuacja jest, można powiedzieć, nowa, bo co innego było pół roku temu, czy tam pięć miesięcy. Ale rozczarowana postawą PO jest nie tylko Lewica. Stanisław Żelichowski z koalicyjnego PSL-u nie ma wątpliwości, że dzisiejsza decyzja Platformy będzie miała swoje skutki. Nie tylko w głosowaniu nad ewentualnym wetem prezydenta, do odrzucenia którego potrzebna będzie pomoc Lewicy. W przyszłości na wielu innych płaszczyznach no dla Lewicy nasz partner przestał być partnerem wiarygodnym. Jesteśmy w gorszej sytuacji jak byliśmy przed tym. PiS jako jedyny wstrzymał się od głosu. Elżbieta Kruk tłumaczy, że żadne z rozwiązań nie było do zaakceptowania. Ustawa kwalifikuje się do wysłania do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent ma trzy tygodnie, by zdecydować co zrobić z nową medialną. Sejm zdecydował także, że do zadań mediów publicznych będzie należeć wspieranie wartości chrześcijańskich. Nie zgodził się natomiast na możliwość przerywania programów reklamami. Poprawia się sytuacja powodziowa w południowych województwach kraju. Po wczorajszych intensywnych opadach deszczu w wielu gminach obowiązywały alarmy powodziowe. Teraz zagrożenie maleje, mówi Paweł Frontczak z Komendy Głównej Straży Pożarnej. Obecnie z uwagi na systematycznie opadający stan wód w rzekach, szczególnie na południu Polski, a szczególnie w województwach dolnośląskim, opolskim, małopolskim i podkarpackim, Sytuacja się stabilizuje i nie ma w tej chwili większego zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Niestety prognozy pogody na najbliższe dni nie są dobre. Na południu kraju jeszcze przez co najmniej dwie doby będzie padać. W Teheranie ponownie doszło do starć zwolenników opozycji z Gwardią Rewolucyjną. Opozycja walczy o anulowanie wyników wyborów. Tymczasem irańska telewizja podała, że przeliczenie części głosów potwierdziło wyniki. Opozycjoniści zebrali się w centrum miasta, trzymali świece i zdjęcia Nedy Soltani, która zginęła podczas zamieszek w zeszłą sobotę. Ta młoda kobieta stała się symbolem opozycyjnej walki. Media twierdzą, że gwardia rewolucyjna biła demonstrantów pałkami, użyła gazu łzawiącego i strzelała w powietrze. Według świadków podczas starć w całej okolicy sieci komórkowe były wyłączone. Rada Strażników Konstytucji nie chce się zgodzić na anulowanie wyników wyborów. Za jej zgodą przeliczono natomiast 10% głosów. Telewizja Słowa podała, że przeliczenie potwierdziło wyniki głosowania. Lider opozycji Mir Hussein Mousavi zażądał powołania niezależnej komisji, która zbada przebieg wyborów. Katarzyna Juszczak, Polskie Radio. w trójce Krzysztof Łaniewski. Nie zawsze szczęście sprzyja lepszym. Hiszpanie w półfinale piłkarskiego Pucharu Konfederacji przeważali. Robili co mogli, aż 29 razy strzeli na bramkę Amerykanów. Gole jednak nie zdobyli, a piłkarze Stanów Zjednoczonych oddali tylko dwa strzały na bramkę Ikera Casillasa, ale obydwa były celne, i w Bloomfontein doszło do sensacji. Stany Zjednoczone pokonały Hiszpanię 2 do 0 i zagrają w finale Pucharu Konfederacji. Hiszpanie tymczasem nie tylko przegrali walkę o finał, nie pobili też rekordu wszechczasu w ilości nieprzegranych meczów z rzędu. Ich seria, podobnie jak seria Brazylii z lat 90 zatrzymała się na liczbie 35 kolejno nieprzegranych spotkań. Teraz tenis. Urszula Radwańska nie zagra w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Nie zagra, bo przegrała dziś w drugiej rundzie ze Słowaczką Dominiką Cibulkową. Łatwo w 200-20.